22 i 7 trójek Anna Kowalczyk Autopromocja Tu program Trzeci Polskiego Radia Minęła szósta, Robert Grządowski Dzień dobry Czas na serwis trójki Anna Kowalik-Brenkati i Romuald Wójcik Wraca niepokój o pokój Na Bliskim Wschodzie Izrael wciąż atakuje Liban Donald Trump ma pretensje do państw NATO Mechanizm ceny paliwa niżej zostanie utrzymany przynajmniej przez najbliższe tygodnie, zapewnia premier Donald Tusk. Czworo nowych wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złoży dziś ślubowanie w Sejmie. Dobę po wejściu w życie rozejmu między USA a Iranem. Porozumienie stoi pod znakiem zapytania. Jak poinformowały agencje, w nocy Hezbollah wznowił ostrzał północnego Izraela. W odpowiedzi na izraelskie naloty na Liban, a irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zablokował żeglugę w cieśninie Ormus. Wczoraj w Libanie zginęły co najmniej 254 osoby, a ponad 1000 zostało rannych. Irańczycy myśleli, że rozejm obejmuje Liban, ale to nieporozumienie stwierdził wiceprezydent USA. JD Vance skomentował w ten sposób sprzecz Wypowiedzi USA i Iranu na temat warunków rozejmu. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że pierwsza propozycja planu pokojowego przedstawionego przez Teheran była niepoważna, druga została oceniona już jako bardziej realna. Caroline Levis zaznaczyła, że najważniejszy cel operacji Epicka Furia został spełniony. Iran nie będzie w stanie stworzyć broni nuklearnej. Rzeczniczka prasowa Białego Domu podkreśliła, że dotychczasowy przebieg wojny potwierdza wszystko to, o czym mówił wielokrotnie Donald Trump. Od początku Epic naszych działań na Bliskim Wschodzie prezydent jasno deklarował, że konflikt ten będzie trwał od 4 do 6 tygodni, w których trakcie obalony będzie reżim Tacheranu. Osiągnęliśmy nasze cele w ciągu 38 dni, mówiła Karoline Lewitt. Negocjatorzy będą dożyć do porozumienia podczas rozmów prowadzonych za zamkniętymi drzwiami, które rozpoczną się w sobotę w Islamabadzie rzeczniczka prasowa Białego Domu stanęła w obronie groźby prezydenta Donalda Trumpa dotyczącej unicestwienia całej cywilizacji wojny z Iranem, mówiąc dziennikarzom, że to właśnie jego bardzo ostra retoryka oraz twardy styl negocjacji doprowadził do rezultatu, którego wszyscy jesteśmy teraz świadkami z majami dla polskiego radia, Jan Pachlowski. Administracja Donalda Trumpa rozważa wycofanie amerykańskich wojsk z państw, które odmówiły wsparcie wojny z Iranem i Wall Street Journal, żołnierze mogliby zostać przeniesieni na wschód Europy, w tym do Polski. Według gazety niezadowolenie Waszyngtonu miały wzbudzić Hiszpania, Włochy i Niemcy. Z Donaldem Trumpem spotkał się wczoraj sekretarz generalny NATO. W rozmowie z CNN Mark Rutte stwierdził, że znaczna większość państw europejskich należących do sojuszu była pomocna w czasie wojny z Iranem, szef Paktu Północnoatlantyckiego unikał odpowiedzi na pytanie, czy USA wyjdą z NATO. U. Mechanizm CPN ceny paliwa niżej zostanie utrzymany pomimo rozejmu na Bliskim Wschodzie, poinformował premier. Donald Tusk dodał, że ostrożnie podchodzi do zawieszenia broni pomiędzy USA a Iranem, a sytuacja w regionie pozostaje niepewna. Kierując się odpowiedzialnością i interesem Polaków, będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy. Będziemy naprawdę bardzo ostrożni, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia. Szef rządu dodał, że odczuwalnie niższe ceny paliwa powinny pojawić się na stacjach benzynowych już jutro. A na dziś mi a na dziś minister energii ustalił cenę litra benzyny 95 na 6 ,27 zł 27 groszy, oleju napędowego na 7 ,83 zł 83 grosze. Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 13 marca złoży dziś ślubowanie. Uroczystość odbędzie się w Sejmie. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara jest to konieczne w związku z tym, że prezydent nie zaprosił sędziów na ślubowanie. No Ja myślę, że ta niezwłoczność już chyba minęła. No Każda osoba e, rozsądnie myśląca o tym, jak należy interpretować słowo, bo niezwłocznie widzi, że jeżeli minęło to kilka tygodni, no to już ten termin pewnie został wyczerpany. Prezydent przyjął ślubowanie jedynie od dwojga z sześciorga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm 13 marca. Osoby te zostały wezwane do podjęcia czynności służbowych. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł Lewicy Tomasz Trela. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o prawie oświatowym. Nowe rozwiązania zakładają m.in. system rzeczników praw ucznia, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Po raz pierwszy w jednym miejscu, bo to nie jest tak, że te prawa, obowiązki uczniów nie były nigdzie spisane, ale to jest ujednolicone No i wprowadza też rzeczników praw uczniów po to, żeby po pierwsze zapewnić jednolite standardy ochrony uczniów w całym kraju, ale też prowadzić jasne zasady reagowania na niewłaściwe zachowania z naciskiem oczywiście najpierw na działania wychowawcze, na przykład na rozmowę z uczniem. Za dwa lata w każdej placówce oświatowej ma także zostać powołana Rada Szkoły, w której zasiadać będą uczniowie, rodzice i nauczyciele. Klimat bardzo dobra lub dobra jakość powietrza niemal w całym kraju, tylko w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku umiarkowana. Ponad 16% prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie elektrowni wiatrowych. Do końca dnia sieć nie powinna być przeciążona. Duże zagrożenie pożarowe w lasach na zachodnich krańcach Ziemi Lubuskiej. W pozostałych regionach zagrożenie jest małe lub średnie. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Zimno, rzeźko, jak zwał, tak zwał, ale o poranku obowiązują niemal w całym kraju alerty IMGW dotyczące przymrozków. Niemal wszędzie mamy teraz okolice zera, a w górach i na Mazurach nawet kilka stopni poniżej. Wczesnym popołudniem będzie od jednego stopnia na Podhalu i trzech na Suwalszczyźnie przez okolice sześciu w centrum do 10 na zachodzie kraju. W zachodniej połowie Polski powinno też być słonecznie, a na wschodzie będzie pochmurno i tu może popadać deszcz, deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Ten śnieg to w Karpatach i Bieszczadach. Taki ten 9 kwietnia się szykuje. Dzień dobry. Jest 6.06. Zaczynamy poranną audycję z grupą No Doubt. No doubt. I tak mówiąc szczerze, nie mam żadnych wątpliwości, że jest szósta dziewięć. Do Bo czego innego można być pewnym w tych czasach. Witamy, zapraszamy. Michał Daniluk za konsoletą. Józef Niewiarowski przy telefonie. Kuba Witkowski program przygotował. Ja się nazywam Robert Grządowski. Przed nami wspólne prawie trzy godziny w Trójce. Z informacjami, z najlepszą muzyką. Z Państwa udziałem. Mam nadzieję, tu poleca się numer 22 i 7 trójek lub 22 i trójek 7, jak proponuje pani Ewa, żeby się nie myliło i żeby nie dzwonić do firmy kurierskiej niechcący. Jeszcze przed siódmą powiemy o sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo kruchy, oj kruchy ten rozejm Iranu i USA, a w sobotę w Pakistanie mają się rozpocząć rozmowy. Czy pokojowe? Nie wiem, czy to niezbyt odważne słowo w tym momencie. Powiemy też o sytuacji branży lotniczej, zwłaszcza o cenach biletów w dobie globalnego kryzysu paliwowego. Linie lotnicze nie mogą sobie pozwolić na to, żeby aż tak bardzo podnosić ceny biletów, ponieważ też nie ma popytu, ponieważ pasażerowie czekają, więc mamy do czynienia z takim jakby wzajemnym wyczekiwaniem się. Pojawiły się ostatnio w mediach zapowiedzi pesymistyczne. Tak bym powiedział, że kryzys w przypadku Europy może się skończyć redukcją połączeń lotniczych nawet o 90%. Czy to prawda? No i co z wakacjami? O tym około 6.40, a kilka minut przed siódmą w cyklu News albo Fake News powiemy o głośnych wielkanocnych pożarach turbin wiatrowych. W zeszłym roku mieliśmy pięć przypadków pożarów turbin. Takie są dane Straży Pożarnej. Tak więc przy skali około 5-6 tysięcy turbin pracujących w Polsce nie jest to jakieś wzmożone zjawisko. I macie tę swoją zieloną energię. Piszą prześmiewczo, komentujący w setkach albo tysiącach, nawet bo takie komentarze anty dominują pod nagraniami z tych właśnie pożarów. No to sprawdzimy, jak się dwa wielkanocne pożary turbin przekładają na ocenę odcienia zieleni energii wiatrowej. Piotr Łodej i jego rozmówca będą to wyjaśniać i to przed siódmą, w porannej audycji. na no gitara i gramy jest 6.12, a to grupa Wonder Horse. I was But the shape I'm in, with the pinhole eyes and the darkness within. But the kid don't lie. He says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of. Przyznam się Państwu, że zaczytałem się wieczorem trochę i dopiero teraz widzę, że Robert Lewandowski nie wyszedł na drugą połowę meczu Barcelony z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów i Barsa przegrała 0-2 do i przed rewanżem nie jest w najkorzystniejszej sytuacji. Lewandowski został w szatni, tak piszą portale sportowe. Na pewno więcej o Lidze misiów i o innych wydarzeniach sportowych w Trójce powiemy chwilę po siódmej. Widziałem już darcza na zakładzie, także powinien się pojawić. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę Kiedy wszystko jest nie tak Zatacza swoje kręgi na podwórzach, w moim domu także jest. Izrael nie zaprzestał ataków na cele Hezbollahu w Libanie wczoraj, w związku z tym zginęło w Libanie kilkaset osób, co zdaniem Iranu łamie założenia zawieszenia broni, a tego rozejmu W Teheranie też podobno wyjął alarmy przeciwlotnicze. Generalnie kruchy ten rozejm, który w sobotę ma doprowadzić do rozmów w Pakistanie, a o poranku w Trójce Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pod stabilnym tego zawieszenia broni, także z powodu cieśniny Ormus nazwać nie możemy. Oj, absolutnie nie. To jest bardzo, ale to bardzo kruchy, bardzo, ale to bardzo chwiejny rozejm, który jednak no, wciąż się utrzymuje mimo tego wszystkiego, o czym powiedziałeś, bo mimo tych wszystkich wydarzeń dalej nikt nie ogłosił, że ten rozejm zrywa i raczej płyną głosy, czy to z Waszyngtonu, czy to z Teheranu o tym, że rozejm obowiązuje. No i to jest jednak jakoś krzepiące. Rzeczniczka prasowa Białego Domu, Caroline Lewit na takiej wieczornej konferencji prasowej mówiła wczoraj o tym, że no Najbliższe dni będą decydujące i one pokażą rzeczywiście, czy ten rodzaj ma szansę się utrzymać i czy dojdzie do tego wspomnianego przez Ciebie spotkania w Islamabadzie, w stolicy Pakistanu. No takiego jeszcze nie bezpośredniego, bo takich spotkań bezpośrednich między Amerykanami a Irańczykami to w zasadzie nie było w ostatnich latach w ogóle. Tu pośredniczą do tej pory dyplomaci z Omanu, teraz z Pakistanu w tych rozmowach. Natomiast no, ważne, że one się odbędą. I jednocześnie Caroline Lewit oceniła, że to wszystko, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to jest amerykańskie zwycięstwo. To dwutygodniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta Trumpa to zwycięstwo Stanów Zjednoczonych, które jest zasługą naszej wspaniałej armii. Irańskie zdolności do finansowania terrorystycznych załóżników zostały mocno ograniczone. Obecnie Iran nie jest w stanie dostarczać broni nikomu w regionie. I co najważniejsze, nie będzie w stanie uzyskać sam broni jądrowej kiedy słuchałem tej konferencji prasowej, to miałem wrażenie, że Carolyn Levitt mówi to głównie do premiera Izraela, Beniamina Netanyahu. Dlatego, że to teraz na Izrael i na Liban są zwrócone oczy obserwatorów. Dlatego, że cały czas trwają walki w Libanie między Izraelem a Hezbollahem. Iran twierdzi, że to jest złamanie warunków rozejmu, że w tym porozumieniu był zapis, że na wszystkich frontach tej wojny walki ustają. Ale Izrael i Stany Zjednoczone twierdzą, że takiego zapisu tam nie ma i że Iran po prostu coś źle zrozumiał. Ale jednocześnie właśnie dlatego miałem wrażenie, że te słowa Karen Lewit są kierowane do izraelskiego premiera, bo te zapewnienia o tym, że nie może już Iran dostarczać broni swoim założnikom w regionie, czyli przede wszystkim Hezbollahowi i nie jest w stanie uzyskać broni jądrowej, to są te rzeczy, które są najważniejsze z punktu widzenia Izraela. Ale premier Izraela Benjamin Netanjahu mówi cały czas kampanię przeciw Hezbollahowi Izrael kontynuował będzie. Mamy więcej celów do osiągnięcia i osiągniemy je poprzez umowy lub poprzez nowe uderzenia. Jesteśmy gotowi do wznowienia walki, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mamy cały czas palec na spuście. Podkreślam, tymczasowy rozejm nie obejmuje Hezbollahu w Libanie. Będziemy w Hezbollach wciąż uderzać. A to wszystko powoduje, że Iran grozi, że cieśnina Ormus nie zostanie otwarta. Przymknął ją właściwie po kilku godzinach. Przeszło tylko kilka statków przez tę cieśninę. Poza grupą statków do tej pory przechodzących tamtędy, czyli na przykład chińskich, czy, czy indyjskich, czy z Bangladeszu. Kraje te też, niektóre przynajmniej z nich, płaciły Iranowi za to. Więc ta cieśnina Ormus wciąż nie jest w pełni otwarta. Donald Trump zagroził więc Iranowi, że jeśli tej cieśniny nie otworzy, to, to może znowu zostanie zaatakowany. Przed chwilą napisał w mediach społecznościowych, że nie wycofuje amerykańskich wojsk z regionu, dopóki nie będzie takiego pełnego, ostatecznego i stabilnego porozumienia. Ale prezes Think Tanku Eurasia Group, Ian Bremmer, bardzo uznany komentator i analityk zajmujący się Bliskim Wschodem, mówi, że tak naprawdę Amerykanie już chyba nie mają ochoty się dłużej w tę wojnę angażować. Myślę, że Trump zrozumiał, że ta wojna mu nie szła, że jest niepopularna w Stanach Zjednoczonych i kosztowała coraz więcej nie było też dobrego planu wojskowego na osiągnięcie czegoś więcej niż już osiągnięto i dlatego Trump stwierdził, że już zwyciężył. Gdybym ja doradzał Trumpowi, to powiedziałbym mu, aby takie zwycięstwo ogłosił już miesiąc temu. Bo byłyby takie same jego skutki, zdaniem Iana Bremera, miesiąc temu. Więc wygląda na to tak, ocenia eksperty. Amerykanie mają dość, Irończycy mają dość. Co z Izraelem? E, tego nie wiadomo, dlatego, tak jak powiedziałem, oczy zwrócone teraz na Izrael i na Liban, bo to tam prawdopodobnie rozstrzygnie się to, czy rozejm się utrzyma. No i też patrzymy w kierunku Islamabadu, Badu, oczekując sobotniego spotkania i jakichś efektów na przyszłość. Czy to możliwe, żeby te rozmowy nazwać pokojowymi, Michale? Czy ten no. przymiotnik tutaj n jednak za duży, za mocny? No na pewno to jest jakiś, jakieś otwarcie nowej drogi do, do pokoju, natomiast ja nie sądzę, że to się wszystko na jednym spotkaniu, na jednych negocjacjach zakończy, to, to nie jest prosta sprawa. Ja myślę, że to jest cała seria przed nami takich negocjacji i takich spotkań. Ważne jest to, żeby ten rozejm po prostu był przedłużany, żeby po tych dwóch tygodniach się okazało, że teraz rozejm na sześć tygodni albo na osiem tygodni rozpisane są kolejne spotkania, natomiast no, nie ma w ogóle zaufania między Amerykanami a Iranem. I trudno się temu dziwić, więc obawiam się, że te rozmowy będą trudne, będą długie. Rozejm jest kruchy i, i wcale nie jest powiedziane, że jesteśmy tego pokoju dużo, dużo bliżej niż na przykład tydzień temu. Michał Strzałkowski, o sytuacji na Bliskim Wschodzie bardzo dziękuję. Dziękuję.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 Na wiosenne prace ogrodowe Brico Marche poleca okazje cenowe. Tylko do 18 kwietnia. Borówka amerykańska za 7,99 oraz obornik bydlęcy granulowany 10 litrów, jedynie 22,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.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 Z wygraną w Eurojackpot nie zatrzymujesz się w spełnianiu marzeń. Maksymalna kwota do wygrania to ponad 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.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 Oh. <laughs> Jak cenisz wygodę w dobrym stylu, to Allegro! Odkryj nowe kolekcje sneakersów i butów sportowych kultowych marek jak Adidas, New Balance, Puma czy Reebok. Znajdź nową parę ulubionych butów w najlepszej cenie. Szczegóły na Allegro.pl. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. <śmiech> Sięgnij po detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy.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 Na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Kolejne ostrzeżenia Donalda Trumpa wobec Iranu. Jak przekazał w mediach społecznościowych, wszystkie amerykańskie okręty, samoloty i wojsko pozostaną w Iranie i wokół tego kraju, dopóki prawdziwe porozumienie pokojowe nie zostanie zrealizowane. Jeśli z jakiegokolwiek powodu tak się nie stanie, co jest wysoce nieprawdopodobne, wówczas rozpocznie się strzelanina. Większa i silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej napisał. Pierwsza runda rozmów z Iranem planowana jest w sobotę w Pakistanie. Prokuratura zbada doniesienia dotyczące giełdy Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla, że sytuacja, w której klienci przez dłuższy czas nie mogą wypłacić swoich środków, a jednocześnie pojawiają się wątpliwości dotyczące rezerw, płynności i wiarygodności, godności platformy wymaga reakcji państwa. Działania będą prowadzone w ramach śledztwa dotyczącego zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzednika zonda krypto. Minister zakończył wpis krótkim komentarzem. Coś tu śmierdzi. Hejnaliści z Wieży Mariackiej dostali 8 nowych trąbek. Instrumenty, warte ponad 100 tysięcy złotych, po raz pierwszy zostały wczoraj wniesione przez strażaków na wieżę. Hejnaliści zasługują na najlepsze instrumenty, mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, które kupiło trąbki. Symbol Hejnału Zwierzy Mariackiej rozpoznawalny jest na całym świecie, można powiedzieć, szczególnie w Polsce, bo już w przyszłym roku to będzie setna rocznica, odkąd Hejnał Zwierzy Mariackiej ukazał się na antenie polskiego radia. No, właśnie pierwszy Hejnał polskie radiowe wyemitowało dokładnie 16 kwietnia 1927 roku. Pełny serwis trójki o siódmej. Tak się kończy, hejnał no, Mariacki. Poranek mamy chłodny, zimny, rześki, niepotrzebne skreślić, a dzień też super ciepły nie będzie. Wczesnym popołudniem termometry pokażą od 1 stopnia na Podhalu i 3 na Suwalszczyźnie, przez okolice 6 w centrum do 10 na zachodzie. Przynajmniej dwucyfrowo. W zachodniej połowie Polski powinno być dziś słonecznie, na wschodzie będzie pochmurno i może na wschodzie popadać deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg, śnieg w Karpatach i Bieszczadach. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 27 minut siódma. And don't cry. Your folks might understand you by and by Just move on up toward your destination. the suffering best Do not obey You must be say But you can pass the test Było hejnalistów wielu, prawda? 13 nowych trąbek otrzymali hejnaliści z Krakowa. Ale po co kromu trąbka, skoro można paszczowo hejnał mariacki odegrać? Ja wierzę, że państwo potrafią i teraz czekam, żeby się przekonać, czy mam rację. i 7 trójek. samochodem lub pociągiem do Jastarni, Ciechocinka lub Zakopanego zamiast samolotem do Barcelony czy Bankkoku? No, być może w związku z wojną na Bliskim Wschodzie rosną ceny paliwa lotniczego. Czy to powoduje zawirowania w ruchu samolotów, a w konsekwencji zacznie się za chwilę przekładać na wyższe ceny biletów? I zweryfikuje wakacyjne plany? Paweł Turski sprawdził, z czym powinniśmy się liczyć, planując tegoroczne wakacje. Lotnisko Chopina. Największy port w Polsce. Wczoraj nie odwołano tutaj żadnego połączenia ani z powodu utrudnień w funkcjonowaniu lotniska, ani tym bardziej z powodu braku paliwa. Mamy paliwo, sytuacja jest stabilna. Adam Sanocki, członek zarządu polskich portów lotniczych. Poza nielicznymi przykładami, tak jak porty lotnicze we Włoszech, gdzie paliwo jest zreglamentowane, sytuacja jest w miarę stabilna i powinna być stabilna przynajmniej do września. Nawet jeśli jest niestabilna, tak jak we Włoszech, to nie wpływa to na obsługę rejsów. Mówi mi pan Jacek, którego spotkałem na stołecznym lotnisku. Właśnie wracam z Włoch i nie było problemu z wylotem. Wszystko ok. Żadne połączenia nie zostały odwołane. Wszystkie loty się odbyły. Gatałyżnik z ICI Europe, czyli z Europejskiego Oddziału Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych. Oni tylko sobie w reglamentacyjny sposób rozłożyli paliwo i też wysłali taki komunikat do linii lotniczych, że będą musieli być przygotowani na tą sytuację, czyli na przykład przylecieć bardziej dotankowanymi samolotami. W tym momencie ta sytuacja jest zarządzana w bardzo dobry sposób i my nie dostajemy takich sygnałów, że Trzeba się martwić albo odwoływać wakacje. Paliwo drogie, ale to się chyba na razie na samochody przekłada, bo jeśli chodzi o latanie, to nie widzimy różnicy za bardzo na razie. Tej różnicy nie widać, tylko jeśli planujemy podróż w wakacje lub w późniejszym okresie. Ceny biletów idą w górę w przypadku lotów na Maj na Czerwiec. Mariusz Petrowski z portalu flyforfree.pl Natomiast jeszcze nie idą w górę aż tak bardzo w okresie wakacyjnym. Linie lotnicze nie mogą sobie pozwolić na to, żeby aż tak bardzo podnosić ceny biletów ponieważ też nie ma popytu, ponieważ pasażerowie czekają, więc mamy do czynienia z takim jakby wzajemnym wyczekiwaniem się. My czekamy na korzystniejsze ceny i na to, jaka będzie sytuacja na świecie, a linie lotnicze czekają na to, by podnieść ceny, jeśli tylko pojawi się popyt na innych niż dotąd trasach, bo operatorzy, mimo spadku zainteresowania Bliskim Wschodem i Azją, muszą dalej oferować te kierunki. Siatka się nie zmienia. Mamy taki indeks i patrzymy na to, co na przykład dzieje się w trzecim tygodniu czerwca. Na tą chwilę nie ruszyło się jeszcze nic. Chodzi o to, że linie lotnicze mają prawo do specyficznej ilości slotów na danym lotnisku i nie odwołują tych połączeń, dlatego że nie chcą tracić tych slotów. Wybieramy się na krótkie wakacje, ale w obrębie Europy właśnie z tego powodu. Z tego powodu, bo wcześniej chcieliśmy lecieć do Chin ale niestety anulowana nam wycieczka, więc wybraliśmy Hiszpanię. Brak drastycznych zmian w siatce połączeń, mimo wzrostu zainteresowania kierunkami europejskimi, może wpłynąć na to, że w ostatniej chwili, tuż przed wakacjami, Ceny pójdą w górę. W tym najczęściej scenariuszu nie wszystkich może być stać na wakacje w tych miejscach z uwagi na to, że popyt zawsze winduje ceny. Nie oznacza to jednak, że ceny biletów będą tak wysokie jak w latach 90. Nie stanie się tak m.in. za sprawą zakontraktowania paliwa z wyprzedzeniem. Linie lotnicze w Europie są w o tyle dobrej sytuacji, że są zahedżowane, czyli mają kontrakty na tanie paliwo i nie są pod taką presją, jak na przykład linie lotnicze w Azji czy w Ameryce Północnej, gdzie te podwyżki są drastyczne z dnia na dzień często rzędu kilkuset procent, więc mamy jeszcze jakiś bufor bezpieczeństwa. Nie zmienia to jednak faktu, że dla naszych portfeli byłoby najlepiej, aby konflikt na Bliskim Wschodzie zakończył się jak najszybciej. Jeśli będzie się on jednak przedłużał, ceny biletów za sprawą rosnących kosztów związanych z zakupem paliwa lotniczego pójdą w górę. Nie ma wejścia. Kto planuje wakacyjne loty, musi wyczekiwać i obserwować. Czujność, czujność, czujność. Nawet nie wiem kiedy Nauczyłem się mm, Płakać Nie roniąc łez Moja galeria Uśmiechów Kilka głębszych oddechów A to dopiero poniedziałek Jest Dopiero poniedziałek To może teraz opowieść Żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat Karmiony trudką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury To chyba nie jest do końca mój świat A chciałem opowiedzieć żart i w to Jednej o pomoc proszę! Cię. Ktoś powie, że się chwale no i trochę żal, że chłop się skończy na kriem a ja się tylko zgubiłem, może czuć za mocno żyłem I nie zauważyłem, że się skończył bal Nie było dnia bez fal I'm sorry. To... Siostro, uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem coś ostatnio w grach. W wakacyjny weekend w dwóch miejscach w Polsce internety rozgrzały zdjęcia i filmiki, palących się spektakularnie turbin wiatrowych. Komentarze tysiące przekaz zwykle negatywny na temat energii wiatrowej ogólnie, więc sprawdzimy. Jak ma się jedno do drugiego? Już za chwilę. You're Za 10 minut, siódma, czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. Dwa pożary turbin wiatrowych w jednym dniu wystarczyłyby na platformach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów podważających w ogóle sens odnawialnych źródeł energii. A my sprawdzamy, co w sieci napędza fejki i wokół czego kręci się dezinformacja. Naszym gościem jest Piotr Pająk, redaktor naczelny serwisu gramwzielone.pl. Dzień dobry, witam w trójce. Dzień dobry. Czy pojedyncze incydenty z dosłownie ostatnich dni w Kalskiej Woli na granicy powiatów Piotrkowskiego i Tomaszowskiego oraz w miejscowości Rządza w powiecie mińskim podważają sens energetyki wiatrowej, czy to klasyczny przykład manipulacji? Te pożary turbin z ostatnich dni są faktem. Natomiast generalnie pożary turbin w Polsce czy w Europie to jest margines. No tak, ale co mówią dane? Ile konkretnie jest takich pożarów? W Polsce mamy kilka takich przypadków rocznie. W pierwszym kwartale tego roku nie było jeszcze żadnego pożaru turbiny. Także te sytuacje z Wielkanocy to są pierwsze przypadki w tym roku. W zeszłym roku mieliśmy pięć przypadków pożarów turbin. Takie są dane Straży Pożarnej. Tak więc przy skali około 5-6 tysięcy turbin pracujących w Polsce nie jest to jakieś wzmożone zjawisko. Tuż po opublikowaniu zdjęć i filmików z akcji gaśniczej w internecie, jak mniemam, przeciwnicy OZE głośno podnieśli argument na temat dymu, spalin, emisji CO2, które miały miejsce w czasie pożarów. A dlaczego Pana zdaniem nagrania płonących turbin tak łatwo i szybko rozpalają dezinformacje w sieci? One działają na wyobraźnię na pewno i płonąca turbina wiatrowa to jest taki obrazek, który szybko buduje Zasięgi w mediach społecznościowych, łatwo na tej podstawie budować swoje zasięgi, swoją narrację uderzającą w OZE, więc jest to świetny obrazek w celu dezinformacji wokół OZE. We wpisach czy komentarzach pojawiło się też szersze inne pytanie. Co mówią niezależne raporty czy statystyki pozwalające obiektywnie ocenić wpływ OZE? na środowisko. A może innymi słowy, co Pan odpowiada tym, którzy twierdzą, że turbiny wiatrowe w całym swym życiu od zaprojektowania przez produkcję, transport, montaż, uruchomienie, po eksploatację i na końcu demontaż czy utylizację nie są ekologiczne? W przypadku elektrowni wiatrowych Ślad węglowy oczywiście istnieje, bo żeby wyprodukować elektrownię wiatrową trzeba dostarczyć stal, różne inne surowce, komponenty, których produkcja oczywiście generuje ślad węglowy. Natomiast taki ślad węglowy zwraca się już po kilku miesiącach eksploatacji elektrowni wiatrowej. Mając na uwadze, że będzie pracować przez 20, a 30 lat, to widzimy tutaj, jak szybko ten ślad węglowy jest neutralizowany i jak wiele korzyści potem w postaci czystej energii daje elektrownia wiatrowa. Piotr Pająk, redaktor naczelny serwisu gramwzielone.pl. Dziękuję za tę część rozmowy. Dziękuję. A dalsza część naszego spotkania w podcastach trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, Aha. kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl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 Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A czekolada Milka różne rodzaje. Kup dwie, a kolejne dwie dostaniesz gratis. Tak, aż dwie czekolady Milka gratis. Dania tutaj jest stokrotka. Siedzisz codziennie w korku przez dwie godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz proktoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek proktoglyvenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek proktoglyvenol odzyska i komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy proktoglyvenol, krem do odbytniczy oraz gram 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. Jeden czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited. Promocja Allegro Days. Teraz zestaw FAK Alpha Short do automatyzacji bram dwuskrzydłowych z modułem Wi-Fi LAN za 2629,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2929,66.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 W czwartek w Kauflandzie nowa, nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Kart. W czwartek kiełbasa głogowska z szynki, madej wróbel z Lady. Złoty 59 za 100 gramów z Kaufland Kart. 3 kg na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kiedy stres zagłusza Twój spokój... Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu skorzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju. AFLOFARM. Każda tabletka powlekana zawiera 600 mg wyciągu wodno-alkoholowego wodno-alkoholowego skorzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu a postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami. Poznaj Audi Q8 Business Edition z pakietami Comfort i Design. W wyjątkowej ofercie, dostępnej dla klientów biznesowych i indywidualnych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl Żegnamy reklamy